tej pieśni wszystkie członki swego ciała radz pożywić Zbawco sami. Tak to referuje moje myśli do e, tej prawdy biblijnej, e, którą czytamy na różnych miejscach. Chodzi o e, o to jacy e, Mamy być wobec siebie nawzajem, to wiele razy powtarza się w jedni w drugim. My wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a sposobna jesteśmy członkami jedni drugi. <śmiech> tak będziemy w te kolejne miejscatwierać, ale na początek to pierwsze. Jako nienawrócone pamiętam, że czytałem wiele różnych książek z zakresu czy psychologii, czy jakiś poradników. Myślę, że każdy to lubi, kiedyś tam może bardziej lubił czytać takie e, savoir-vivre tego życia, jak się zachowywać, jak żyć, e, co jest dobre, a co złe. E, możemy to w Biblii krótko podsumować. E, życie Salomona, który... E, można by to określić, czerpał z tego życia pełnymi garściami wszystko, co tylko było możliwe i przeżył to wszystko, co człowiek może przeżyć, ale ostatecznie na koniec swojego życia e, powiedział, że to była największa marność, jaką można było przeżyć i tak naprawdę go za wiatrem, co znaczy, że właściwie cały ten wysiłek był nadal. To taka takie smutne podsumowanie e, wielu lat stanu i wysiłków. Z drugiej strony mamy życie apostoła Pawła, który wydaje się z większości tych rzeczy zrezygnował, który cierpiał, był narażony na utrapie życia, doświadczał bardzo wielu utrapień łącznie z ukamienowaniem czy ostatecznie poniódź śmierć ale on pod koniec swojego życia napisał Dobry bój bojowałem. Czyli to podsumowanie było dobre. Tak jakby ta kreska dała ten dobry wynik, że jednak to życie miało swoją wartość, miało swój właściwy kierunek i cel. Zapewne z biegiem czasu coraz bardziej sobie tę rzecz uświadamiamy, I tak chciałem się y, kilka rzeczy podać czy przypomnieć takie oczywiste rzeczy, które y, dla ludzi wierzących y, y, no, są jasne, a tym inni trzeba y, o tym y, sobie przypominać. Właśnie jak to ma wyglądać, żeby to miało sens, żeby ten rezultat był dobry. Y, można powiedzieć, że my to w naszym życiu y, nasze... Relacje są w trzech kierunkach. Po pierwsze z Bogiem, po drugie z wierzącymi i po trzecie ze wszystkimi ludźmi, czyli z niewierzącymi, ze wszystkimi, którzy nas otaczają. Jeśli chodzi o y, Boga, to co byśmy mogli powiedzieć? jaki mieć nastawienie wobec Boga, czy jak Odglądać to wygląda to życie z Bogiem? Y, na pewno Pierwszą rzecz, o którą byśmy powiedzieli, to jest to, żeby w ogóle wierzyć. Żeby poznać Boga, trzeba najpierw w Niego uwierzyć. Trzeba też uwierzyć w Jego miłość. Trzeba uwierzyć w to, że ta księga jest oczywiście natchniona. Trzeba uwierzyć w to, że ten człowiek, który 2000 tysiące lat temu był na tej ziemi, był naprawdę z nieba, I że naprawdę Jego śmierć daje nam życie. To wszystko trzeba uwierzyć. Kiedy już uwierzymy, że to naprawdę Słowo od Boga, to dalej Duch Święty to sprawia, że chcemy to robić. Chcemy tym żyć. A więc to byśmy krótko zabrali posłuszeństwo. Więc posłuszeństwo po wierze byłoby tym następnym krokiem, którego, który wierzył w naszym życiu powinien być postawiony. Być posłusznym, czy dążyć do tego, żeby realizować to, co czytamy w Biblii. Trzecią rzeczą byłoby miłość, czyli kochać Boga. Wiemy, że ta miłość z naszej strony nigdy nie może być w pełni odwzajemniona. Wiemy, że ona jest zawodna. Wiemy, że podlegamy chorobom, uczuciom, jakimś swoim własnym niedomaganiom możo nawet często w naszych domach nie wynieśliśmy tego tej jedności kochania. Tym niemniej miłość do Boga nie jest rezultatem dobrego wychowania w domu, tylko rezultatem działania Ducha Świętego. Czyli normalną rzeczą dla każdego człowieka nowo narodzonego jest to rządkować Boga. U jednych widać to więcej, u jednych może tego nawet prawie nie widać. Tym niemniej w każdym wierzącym ta miłość musi być i poczytamy w pierwszym liście Jana to co dzisiaj Stasiek czytał czwarty rozdział, pierwszy list Jana, czwarty rozdział kto nie mił, ósniu wierszu kto nie miłuje nie zna Boga albo wcześniejszy każdy kto miłuje z Boga się narodził Czyli miłość jest nieodłącznym skutkiem nowonarodzenia. Jeśli stałem się nowym człowiekiem w Chrystusie, to jest oczywiste, że muszę miłować. To jest też i drugą stroną medalu, że w Biblii też czytamy wezwanie do tego, że umiłujcie, o tym będziemy za chwilkę mówić. Czyli poza tym, że to w naturalny sposób płynie, to jeszcze trzeba i do tego też zachęcać, motywować. A więc kochać Boga, jak to widzimy też i u Piotra, który przecież tak publicznie Pana się zaparł i nawet jest to zapisane, my byśmy nie chcieli, żeby nasze upadki byli gdzieś zapisane i żeby wszyscy o tym czytali. Tak stało się z Piotrem. Wszyscy czytają o jego upadku i ciągle to powtarzają. Ale on później mówi do Pana trzykrotnie, ty wiesz, A wierzę, że każdy z nas tak by odpowiedział, że Pan Jezus go spytał, kochasz mnie? No i tą czwartą rzeczą byłoby uwielbiać, uwielbienie Boga, czyli zachwyt nad nim, robienie wszystkiego, żeby On był większy. My to mamy w nas, że chcielibyśmy się w jakiś sposób zaprezentować, Czy może nawet popisać, ale wiemy, że tak naprawdę to chodzi o to, żeby wskazać na Chrystusa. Prorok ma pokazać tego, który jest większy od Niego. Tak jak Jan Chrzciciel powiedział sobie, nie jestem godzien rozwiązać urzemyka u sondałów. To jest rzeczywiście dobry wzór, co to znaczy uwielbić. On powiedział, ja jestem niczym, On jest wszystkim. To ja nie jestem tym, który miał przyjść, to On. A więc mamy, e, chodzi o te cztery rzeczy, jeśli chodzi o naszą relację z Bogiem. E, jeśli mówimy e, o tym, jacy mamy być wobec e, niewierzących, to znamy to słowo, czytamy, żeby... E, Ci starsi mieli dobre imię u tych, którzy do nas nie należą, chociaż to dotyczy zapewne nie tylko tych, którzy siedzą z przodu. Albo jak pisze apostoł Paweł, że stara się o to, co dobre nie tylko przed Bogiem, ale i przed ludźmi, a więc też chodzi o to, jak i ludzie nas widzą. Nawet jeśli sumienie mamy czyste, to inni też mogą to osądzić. Również i Piotr pisze pierwszym liście, drugi rozdział, dwunasty wiersz. Prowadźcie wśród pogan życie nienagane. A więc to jest przykład tego, jak mamy się zachowywać wobec ludzi wierzących, którzy, u których właściwie nie można się żadnej z tych rzeczy spodziewać, tak naprawdę. Ale jednak z naszej strony to powinno być. No i teraz mamy te, te przykłady, które mówią nam o naszych między bieżącymi relacjach, czy też tej więzi, jaka jest, jaka ona ma wyglądać. Kiedy czytaliśmy w liście do widzenia 12 rozdział Jesteśmy ciałem, jesteśmy wszyscy, a z osobna jesteśmy członkami jednym i Tak to jest w anatomii, że y, ciało składa się z mnóstwa osobnych elementów, ledziona, trzustka, jelita, pęcherz, wątroba, co byśmy mogli wymienić, gałki oczne, bębenek i tak dalej. I to wszystko jest potrzebne. Jedne elementy są widoczne, inne nie. Ale jeden choćby najmniejszy niewidoczny, gdyby nie działał, to wtedy całość cierpi. Gdyby takie malutkie urządzonko, kowadełko w uchu przestało działać, nie słyszałbym. Miałbym o wiele, wiele trudniejsze życie i to się też przekłada na życie duchowe Bóg tak nas skomponował w swoim ciele w Chrystusie, że każdy z nas ma inną funkcję jeden widoczną inny niewidoczną ale każda funkcja jeśli dobrze działa to całość dobrze współpracuje nie ma elementów, które są niepotrzebne tak jest w ciele, nie ma niczego co jest niepotrzebne Również i żaden z tych elementów nie jest samowystarczalny. Czyli choćbym miał najlepszy wzrok, no to same gałki oczne nie mogą żyć. One potrzebują jeszcze innych elementów. Choćbym miał najlepsze, najzwinniejsze nogi, no to jeszcze są potrzebne i ręce, i nos, i tak dalej. I tak jest w zgromadzeniu, że choćby jeden najbardziej uzdolniony człowiek sam ze siebie nie jest wszystkim i nie może być, bo nie jest taka w ogóle myśl e, Pana. E, jedni mają wyczulenie na falż i zawsze zauważą, że coś jest tu nie tak. To to jest jakaś fałszywa nauka, to jest niebiblijne. Tak nam no, może się wydawać, że ktoś to zawsze tylko to zauważa. Ponieważ taki ma dar. E, ponieważ tak jak wądroba wykrywa rzeczy, które są trujące i je neutralizuje tak jest z tymi duchowymi zdolnościami. Jeden by zawsze tylko to jakoś chciał przeanalizować i wyłożyć. Inny może zwrócić uwagę tylko, jak z tego można Ewangelię wywieść A może inny szuka słowa, które by zawsze było pocieszające. Więc to jest tak, że każdy ma inny dar. I teraz tutaj czytamy. Wszyscy jesteśmy jednym ciałem. Czyli każdy z osobno. Stanowimy tą w całości to jedno ciało. A z drugiej strony jesteśmy członkami jedni drugich. Czyli wiemy, że każdy element tego ciała jest powiązany z drugim. I tak to jest z nami, że nie jeden z nas ma problemy na przykład z kręgosupem, to okazuje się, że problem w odcinku szyjnym rzutuje na przykład na ramiona, a w odcinku lędźwiowym na chodzenie i byśmy nigdy się nie spodziewali, że jest takie połączenie, ale neurologia już to dawno odkryła i tak rzeczywiście jest. Tak samo też jest i u nas, z nami. Problem z jednym bratem, czy z siostrą rzutuje na wszystko inne, ponieważ to przestaje dobrze działać. A więc jesteśmy członkami jedni drugich. Jak to czytamy też i w liście do Koryntian, dwunastym rozdziele dwudziesty szósty wiersz jeśli jeden członek cierpi cierpią z nim wszystkie członki a jeśli doznaje czci jeden członek radują się z nim wszystkie członki a więc nie ma obojętności ani w radości ani w smutku jeśli ktoś jest potrzebie no to się Wszyscy tym interesują. Jeśli ktoś jest w radości, to też wszyscy chcą to z nim podzielić. Jeśli ktoś upadł w grzech, no to znowu trzeba zadziałać, żeby podnieść. Czy do tej rany coś przyłożyć. Tak to jest z nami. Jesteśmy członkami jedni drugich. Nawet jeśli nie zdajemy sobie tego sprawy, nawet jeśli czujemy się indywidualistami zawsze, to jednak jesteśmy ze sobą połączeni. Ponieważ mamy niewidzialną więź między nami, a to jest Duch Święty. Ten sam Duch Święty, który e, mieszka w każdym z nas. E, możemy e, teraz e, zwrócić uwagę na e, z listu Jakuba, 5 rozdział, gdzie są dwa przykłady do tej myśli. Jakub, 5 rozdział, 16 wiersz. wyznawajcie więc grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. <śmiech> tak na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to jest poparcie spowiedzi. Wyznawajcie grzechy jedni drugi, to jest może i nierozszywane jako argument. Jeśli zgrzeszyłeś, to musisz iść do odpowiedniego człowieka, który ci te grzechy odpuści. Ale to w ogóle to chodzi w tym fragmencie. Chodzi o człowieka bieżącego, który zachorował. I to zachorował z powodu jakiegoś grzechu. I myśl jest taka, że ten grzech, rzutuje grzech, który dotyczy sprawy duszy, ducha, rzutuje też na nasze ciało. W medycynie mówi się o chorobach psychosomatycznych, wszyscy to wiemy. Jest to prawdą, że ktoś, kto upada w grzech, to też odzwierciedla się na jego życzusz, na jego ciele. Wszyscy wiemy, że jeśli ktoś nadużywa alkoholu, to na nim widać. Jeśli ktoś pali, to też na nim widać. Jego skóra się zmienia. Są konkretne wpływy grzechu na ciało człowieka. Ludzie, którzy żyją niemoralnie, to także na nim widać. I tutaj czytamy wyznawajcie grzechy jedni drugim. Czyli przede wszystkim przeciwko komu zgrzeszyłem powinienem to wyznać. Wyznawajcie grzechy jedni drugim. Czyli najpierw wyznać to Bogu, wtedy będzie łatwiej wyznać to drugiemu. I dalej czytamy, módlcie się jedni za drugich. Jeśli o kogoś się modlę, to zapewne nie mogę czy nie będę potrafił z tym kimś walczyć, ponieważ proszę Boga, żeby mu błogosławiał. <śmiech> Albo mówiąc inaczej, Bóg może błogosławić Jemu przeze mnie. Widzimy, że tutaj e, nie ma nic to wspólnego z, z tą, tą nauką o, o spowiedzi. Innym przykładem. Jest galacja szósty rozdział. Jest to Galacjan, rozdział. Wiersz drugi. Może to z pierwszą przeczytam, bo to się ściśle wiąże. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, patrząc każdy na siebie samego, abyś ty nie był kuszony. Jedni, drugi, wrzemiona noście. A tak wypełnicie zakon chrystusowy. Widzimy y, sprawę pojedynczego upadku, czyli że człowiek wierzący y, upada w grzech. I to widzimy, że taki człowiek y, y, w pierwszej chwili sam z tego nie zdaje sprawy, albo się tym też nie przejmuje. Skąd my wiemy, że to jest z grzechem, mamy wiele sposobów na to. Po pierwsze, jeśli jesteśmy nawróceni, to działa nasze sumienie. A wtedy ten wewnętrzny głos nie daje mi spokoju. Po drugie, jak pisze to apostoł Paweł, o pożądowości nie wiedziałbym, że to grzech, gdybym nie przeczytał nie pożądaj, gdybym nie wiedział, nie, nie znał to z zakonu nie A więc wiem to, bo Biblia o tym mówi. Innym sposobem na poznanie grzechu jest to, że ktoś mi o tym powie. Jak to było z Dawidem, któremu dopiero Natan na to zwrócił uwagę i to też tak trochę dookoła przez obwiedzenie pewnej historii o obiecce w końcu wskazuje na niego i mówię, kto ty jesteś tym człowiekiem. A więc możemy sobie z tego nie zdawać sprawy, że jesteśmy w grzechu nawet. I to, jak to ludzie wierzący. Albo też pomniejszać to w swoich oczach. Tutaj mamy albo jeszcze inny przypadek. Kiedy Piotr zauważył, że jest grzesznikiem, czy kiedy to wyznał, kiedy zobaczył ten wielki połów ryb. Czyli zobaczył, jak wielkim i świętym jest ten, który stoi w jego łupce. Czyli jeśli zobaczę, jak wielki jest Pan, wtedy zauważę, jak jestem brudny. A więc to jest też działanie Ducha Świętego. Może no, byśmy chcieli komuś to wytłumaczyć, że jednak jest brudny, a jakoś to tak nie trafia. Ale czytamy, że to Duch Święty Przekonuje o grzechu. Ewangelia na 16 rozdział. To jest działanie Ducha Świętego w naszych sercach. Tu mamy przypadek człowieka, który upadł, a tak do końca z tego nie zdaje sobie sprawy. To napisane, że którzy macie Ducha, to jest z takim znaczeniem, że wy, którzy jesteście blisko Pana, którzy żyjecie w uświęceniu, którzy no, nie trwacie w grzechu, bo tamten też ma ducha, ale w tym znaczeniu, że nie żyje w Duchu Świętym, ma co dzień. Poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Więc jest potrzeba y, zwrócenia uwagi. Tym niemniej y, tutaj jest podany też ten sposób łagodny, co na pewno Ktoś nie leży w naszej naturze, ale jednak żeby nie zniszczyć tego co jest Boże to stąd jest ta to słowo tutaj, żeby to odbyło się w sposób łagodny. A po drugie, jeśli mamy do czynienia z kimś, kto popadł w grzech, to ten grzech może też z tego człowieka emanować. W życiu coś mi się zdarzyło kilka razy słyszeć, kiedy ktoś mówił o swoich grzechach, mam na wierzących, to też zauważyłem, nie było to dla mnie obojętne. Jakby, no, każdy z nas ma ludzkie serce w jakiś sposób podatny na grzech. Tu też trzeba być ostrożnym, jak jest napisane, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Co nam też i list Judy mówi pod koniec. I tu jest to słowo, które, o które chodzi. Jedni, drugi brzemiona noście. To słowo wynika z tego pierwszego zdania. to Nie chodzi o jakieś abstrakcyjne brzemiona. Czyli brzemię to jest coś, co jest zawsze ciężkie, bo jażmo to nie jest zawsze ciężkie. Pan mówi, moje jażmo jest miłe. Czyli to, że idziemy razem z nim zaprzęgnięci, to nie musi być bardzo ciężkie. Natomiast brzemię, ten ciężar, zawsze jest ciężki. Jedni z drugich brzemiona noście, czyli te upadki, te pokusy, próby, potknięcia się. To określone jest tutaj jako brzemie, czyli jest to jakimś ciężarem tego człowieka. I Jest to po stronie także i tych, którzy są w tym jednym ciele, żeby te brzemiona również wziąć, ponieważ to może być za trudne czy za ciężkie temu człowiekowi, którego to spotyka. I ten zakon Chrystusowy, czy to prawo Chrystusowe, które wyraża się w pochylaniu się, uniżeniu się, dlatego tu jest napisane, jeśli kto nie ma, że jest czymś będąc niczym. Chodzi o to, że ktoś może uważać, że to Jest sprawa zbyt y, jakaś y, poniżająca dla Niego, żeby się pochylać nad kimś, kto zgrzeszył. Więc właśnie y, chodzi o to, żeby y, starać się w jakiś sposób pomóc Bożom Mądrościu w takim przypadku. Czyjeś brzemię ponieść. Może tak być, że ktoś, kto zgrzeszył na przykład przestaje chodzić na zgromadzenia, by się powiedzieć, jakie on jest okropny, nie chodzi na zgromadzenia a może po prostu trzeba do tego kogoś pojechać i mu pomóc i do niego y, po prostu zapukać niż czekać, aż przyjdzie na to zgromadzenie y, dlatego też jest napisane o tym tręgowatym w trzeciej młodzieżowej, 14 rozdział przyprowadzi się go do kapłana on sam może nawet y, albo się bać, albo nie chcieć a, albo nie wiem, wie, mieć jakiś strach Żeby przyjść do, do obozu, tak jak w tamtym przypadku. Ale tam jest to właśnie, że byli tacy, którzy mieli go przeprowadzić. I potem kapłan miał wyjść poza obóz do tego człowieka. To jest przykład. Albo też jest sam pan, który zostawia w 99, ten pasterz i szuka tej jednej. A więc jednych, drugich brzemiona noście. Pierwszy z Piotra. Pierwszy rozdział 22 wiersz. skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobudnej miłości bratniej umiłujcie czystymi sercem jedni drugich gorąco. Słowo mówi nam o tym, że idąc za Słowem, które jest od Boga, które jest prawdziwe, stajemy się święci. I tym samym to nas prowadzi ku temu, żeby szczerze miłować tych, którzy także uwierzyli. Z jednej strony jest to automatyczne, co nam mówi pierwszy list Jana, piąty rozdział, pierwszy wiersz. Każdy, kto miłuje Tego, Który Go zrodził, miłuje też Tego, Który się z Niego narodził. Czyli jakby to powiedzieć tak prościej. Każdy, kto kocha Boga, Który zrodził Chrystusa, kocha też Tego, Który się z Boga narodził. Czyli Człowieka Wydziącego. I to jest normalną rzeczą. Z drugiej strony tutaj czytamy właśnie wezwanie. Skoro poszliście za tym Słowem Prawdy, no to umiłujcie przez sercem jednych, drugich gorąco. Jest to wezwanie. To też wyraża się tym, co ten sam pisarz w tym liście wyraził w czwartym rozdziale ósmy wiersz. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jednym, ko drugim, Gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. To znaczy, że po stronie każdego człowieka jest wiele upadków. Jakby tak sprawdzić, nie wiem, wypracowanie, to można by wiele rzeczy tam podkreślić. Tu błąd, tam błąd, tu stylistyczny, tam ortograficzny. Tutaj nie nam temat. Wiele można by napisać, postawić słabą ocenę. Tym niemniej czytamy, miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Pan Jezus doświadczył swoich apostołów i tego, że się go zaparli. Kiedy on się modlił i cierpiał, to oni spali. Brakowało im wiary. Na wiele sposobów go zawiedli. A jednak on mówi potem, wytrwaliście przy mnie we wszystkich pokuszeniach moich się wydaje to mówi na wyrost, tak jakby dać komuś piątkę czy szóstkę, kiedy tak naprawdę to tak ledwo trójka by tam wyszła. A jeszcze na koniec mówi gorąco pragnąłem spożyć tę wieczorze paschalną z Wami. To znowu się wydaje tak jakby z tymi niedobrymi on tak chętnie chciał być. No właśnie to jest ta miłość, która zakrywa mnóstwo grzechów. Dobrze jest zauważyć to, co jest też i Bożego w nas. Słowo jeszcze z listu dekhezjan, piąty rozdział. Musiałabym się spreścić, jeśli miałbym ja wymienić te punkty, które akurat znalazłem. 5 rozdział, 21 wiersz, ulegając jedni drugim w bojaźni chrystusowej. To jest tutaj przykład życia w uświęceniu, w pełni ducha. Czym się charakteryzuje pełnia ducha? Między innymi tym, że jest się skłonnym do przyznania komuś racji nieraz byśmy jakiś drobny punkt długo chcieli się spierać i udowadniać ale najprostszym ucięciem całego tej, tej sprawy byłoby by po prostu przyznać rację. i już jest to zakończony cały temat apostoł Paweł uległ starszym w Jerozolimie chociaż on znał Ewangelię i życie był gotów za to oddać a jednak uległ starszym w Jerozolimie, którzy mówili ty musisz teraz według zakonu to zrobić żeby uspokoić Żydów i on to zrobił chociaż nic z tego nie wynikło, ale zrobił to. Uległ Czytamy w liście do Koryntian uległ Apollosowi. On, apostoł, który widział Pana, który miał taki autorytet, spisał pół Nowego Testamentu uległ Apollosowi, który nie chciał go posłuchać. Widzimy, że uległość jest cechą Bożą. Jest tą mądrość, która jest z góry. byłoby Rzymian 12 rozdział 10 wiersz. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu Szacunku, czyli znowu jedni drugim. W naturze znowu mamy to, żebyśmy czekali, żeby on pierwszy. Ale tutaj jest, żebym ja pierwszy. Cały czas to tak nas to może bodzie w jakimś sposób, ale to tak Słowo Boże chce z nami czynić. Żebyśmy to my raczej się pierwsi pochylili, niż oczekiwali, że ta druga strona. Jest też i w tym ta cecha uprzejmości. Uprzejmość to jest też obo słucha świętego. Chodzi o to, że na przykład apostoł Paweł, gdybyśmy czytali jego listy, to on w każdym liście wymienia zalety tych, do których pisze. Umie znaleźć coś, co można pochwalić. Na przykład, jest zderzyłem pierwszy rozdział, ósmy wiersz. Dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa, za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. No jakby ktoś tak do nas napisał, do Grabowa. wasza wiara słynie po całej Polsce. Byśmy się bardzo z tego cieszyli, byśmy byli zachęceni, albo też na przykład z do Koryntian, gdzie później w mocnych słowach ganił ich to czytamy pierwszy rozdział, siódmy wiersz pierwszy jest do Koryntian 1,7 tak iż nie brak wam żadnego daru łaski wcześniej jeszcze pisze w nim zostaliście ubogaceni we wszystko we wszelkie słowo i wszelkie poznanie Jakby ktoś powiedział, u was to nie brak żadnego daru. Wszystkie macie. Ale od razu to serce jakoś jest poruszone. W że potrafił do, u, u wszystkich coś znaleźć, co można by pochwalić. I tak jest, jeśli ktoś by chciał sobie to potwierdzić, to w każdym liście coś znajdzie, co można by jako przykład podać. do dodecydniczaniu jest szczególnie dużo tych pochwał. A więc właśnie cechą jest to wyprzedzanie w okazywanym szacunku, jednym drugim. Tak jak orkiestra kiedy wystąpi, to pierwszy skrzypek pokazuje na dyrygenta, dyrygent pokazuje na pięstę, każdy mówi to on, on. Tak to jest również i w Chrystusie. Drugi z Korinthian 13 rozdział jeszcze. 12. Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem świętym. Nieraz to słyszymy, może troszkę żartując, mówimy to zdanie, ale tutaj apostoł Paweł nie żartuje pisząc to. Wydaje się troszkę dziwne słowo. Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem świętym. Ale przecież mi to w życiu też tak mówimy. Ktoś mówi na przykład uściskaj go ode mnie wiemy, o co chodzi. Kiedy go spotkam, to go uściskam, powiem to. Krystian mówił, żeby cię uściskać. Wszyscy wiemy, rozumiemy. To samo tutaj, przez list, apostoł nie mógł całować yy, yy, wszystkich. Tak samo przez telefon nie można ani pocałować, ani uściskać. Yy, I dlatego też on yy, pisze tutaj nawzajem się tym świętym pocałunkiem poznówciem. Czyli tak jakby ja was pozdrawiam przez pocałowanie, chociaż nie mam możliwości. To właśnie to tutaj oznacza. To jest też wzajemne, że nie tylko apostoł Paweł, ale my też między sobą. Jak gdyby. Jest to bardzo piękna rzecz. Przekazywanie pozdrowień. To płynie z serca. Galacjan, piąty rozdział. 13 wiersz, Galacem 5, 13. Słuszcie jedni drugim w miłości. Takich zdaniach jest więcej. Słuszcie jedni drugim w miłości. Oczywiście lepiej jest być obsługiwanym niż służyć, kiedy wracam zmęczony z pracy to bardzo lubię być obsługiwanym przez moją żonę, gorzej kiedy ona mówi jeszcze musisz się do sklepu i to kupić, ale Jednak miłość nakazuje to, żeby nawet jeśli jesteśmy zmęczeni, chętnie byli do usługiwania. I to jedni drugim nawzajem. Motywem jest właśnie miłość. Nie nakaz czy strach. I kiedy jesteśmy w zgromadzeniu, także sobie nawzajem służymy ponieważ każdy ma jakąś zdolność i jeden drugiemu może w jakiś sposób w duchowy sposób usłużyć albo udzielić rady albo pocieszyć albo coś wyjaśnić albo przypomnieć wszyscy siebie nawzajem potrzebujemy gdyby zabrakło tej właśnie cnoty czyli usługiwania jednym i drugim byśmy byli zbiorem egocentryków, egoistów. Wszyscy by chcieli, żeby się, żeby mi służyć, a nikt by nie chciał usłużyć drugiemu. Kiedy dzieci wstają rano, to już śniadanie jest przygotowane. Ktoś to musiał zrobić. Ktoś musiał po prostu usłużyć. Czyjeś ręce to zrobiły. W Chrystusie też tak jest w zgromadzeniu że również to wszystko działa tylko dlatego, że ktoś chce służyć. Gdyby tego zabrakło, zbór przestał wyistnieć. Członki w ciele wiele rzeczy robią po prostu na zasadzie sługi. Serce nie bije, kiedy chce albo nie chce. Ono bije, bo wie, ma być bije cały czas, przez wszystkie lata naszego życia, wszystkie minuty, godziny. Jest to długotrwała, nieustanną służba. To się też wiąże z okazywanej gościnności. To jest pierwszy list Piotra, czwarty rozdział, dziewiąty wiersz. Pierwszy Piotra, czwarty rozdział, dziewiąty wiersz. Okazujcie gościnność jedni drugim bez rzyramy. Cli może się zażyć, że owszem zrobimy to, ale o ile na tym przy tym się namarudzi, Tak bywa, wiemy o tym. Tutaj jest właśnie bez rany, czyli bez narzekania kazywać gościnność jedni drugne. I w ogóle to jest dobrze, jeśli nasze domy są otwarte. Są domy bieżące, które są zamknięte, których y, trudno odwiedzić. E, czyli ten dom jest nie tylko, że drzwi ma otwarte, ale jeszcze gospodarze chętnie by y, przyjęli y, gości. I tutaj oczywiście jest ten odwieczny problem y, tego, co na tym stole ma stać. Siostry zawsze podkreślają, że coś musi stać, bracia podkreślają, że nic nie musi stać. Wiemy, że tu przede wszystkim chodzi o otwarte serce i może w dawnych czasach, kiedy ludzie musieli długo podróżować i potem zanim gdzieś tam dotarli, więc to, to, co jest na stole, było takie ważne. Natomiast w dzisiejszych czasach, kiedy przyjeżdżamy pół godziny z domu jesteśmy zaraz w domu, To rzeczywiście nie jest takie istotne. Ważne jest, żeby wspólnie przeżyć dobry czas ze sobą i z Bogiem. I w ten sposób również i Abraham, będąc gościnny, nawet miał takich gości z nieba. To znaczy, że możemy rzeczywiście coś stracić, jeśli nie będziemy gościnni. Ponieważ rzeczy Boże dzieją się, kiedy Boży ludzie są w naszych domach. jest jaśpieść, to jest takie słowo, jest takaś rozmowa i to wyciska piętno na udomównikach. Może jeszcze zpisć do kwezjanów. Zdanie Fezjan, czwarty rozdział, drugi wiersz. Z przedką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jednich drugich w miłości. Czyli znowu jest coś, co, ma, co wobec siebie nawzajem potrzebujemy praktykować. Maweł widzimy na przykład, jak wiele musiał znieść od Koryntian, którzy poddawali wątpliwości jego apostolstwo, którzy odwrócili się od niego. E, widzimy, jak wiele musiał znieść od Galacjan na przykład, czyli wielu ludzi, którzy się od niego odwrócili, nie zrezygnował z nich. Na pewno jest też i tak, że jeśli ja muszę coś znosić w kimś, to ktoś musi też znosić coś we mnie. I dlatego tu jedni drugich jest takie ważne i tylko jedni mają znosić drugich czy drudzy tych pierwszych także. I tu jest właśnie prośba, czy napomię, że ta postała, żeby to czynić. Znosząc jedny drugich miłości Motywem do tego jest to, że to przecież jest ktoś, kogo Pan wybrał, że Pan go umiłował, czyjął i Pan go przyjął. I też Słowo Boże mówi, przyjmujcie jedni drugi, bo na miejscu, mamy liście do Rzymian. Tu nie chodzi o przyjęcie do stołu Pańskiego, tylko o to znowu, żeby wobec siebie nawzajem mieć tę otwartość, tak jak Bóg nas przyjął w Chrystusie. A więc te wskazania, o których czytaliśmy, na pewno nadają kierunek naszemu życiu i jeśli z Bożą pomocą coś z tego będziemy praktykować, to jest to coś takiego jak smar w maszynie, czy w łożysku, że to wszystko będzie się lepiej kręcić i znacznie lepiej funkcjonować. Dlatego jest to potrzebne w naszym codziennym życiu, żeby sobie o tym przypominać, co wimiliśmy wobec Boga, wobec siebie nawzajem i wobec tych, którzy do nas i do Pana nie należą. No. <laughs> Twój zbór święty Boże Słowem. 136 136 yeah